Nie wiem już co myśleć o tym Bo z wnukami mam wciąż głupoty Sama nie wiem już co myśleć o tym Bo z wnukami mam wciąż głupoty Ojciec Czesław zawsze mówił mi By szlachetnym być i do świata dłonie W dobrej wierze wyciągnięte mieć I tak żyć by dobrym być I wnukom słowo światły nieść Wiara moja głębsza niż mórz siedem i ma silne korzenie Tego nie zmienię, więc Za mikrofon chwycę nim do trzech policzę Słowo ciałem stanie się Nieee nie, nie, nie. tylko, że Muszę przyznać się Że z nukami idzie raczej źle Słuchać nie chcą się Zaniedbują mszy Więc o choro zapisałam je Zanim nie chcę myśleć o tym, bo z wciąż sama nie wiem już co myśleć o tym bo z wnukami mam ciężko potę. serce boli mówić o tym, że nie za dobrze wychowałam wnuki swe kłamstwa sztyle wymierzają w serce tego, który śpiewy muczy ich podziwiać najwyższego że je na kolana sadzał nie ma co się gniewać sprawdzić przecież tylko chciał jakim słowik śpiewa żadna jego wina nie chciał pewnie by się zgrzał przy nie chłopaczyna największa przegina jednak w żalu z tego że po pupie klepnął czasem tego lubowego. ojciec Roman to jest wszakże człowiek wielkiej wiary na wyjazdy im załatwia przecież autokary no i mimo że frysmy już spopieliły troski miesiąc temu zwyciężyli konkurs w zachodniopomorskim nie widowni liczni wierni padli na kolana wykonali Psyrn do serca pana. Samy nie wiem już co, myśleć o tym, yeah. bo zmukani mam o kłopoty Sama nie wiem już Sama co, myśleć bo bo o tym. Yeah. Mówiłem ci to już kiedyś, że wszystkie nieszczęścia wzięły się, jak oni w tym filmie zaczęli grać. Jak jeszcze dzieckami byli, co się matka nie zgodziła, a ojciec się zgodził że niby o tych co ukradli księżyc będzie a nic to się dobrze nie skończyło i, i zobacz wszyscy dookoła z ich szkoły porządni a oni jeden ten, drugi ten boskie skaranie w ogóle bo ja też właściwie sam nie wiem już co myśleć o tym po mam wciąż kłopoty sam nie wiem już co myśleć o tym bo znukami mam wciąż kłopoty sam nie wiem już co myśleć o tym, bo z mam wciąż kłopoty. Sam nie wiem już co myśleć o tym, Bo z mam wciąż kłopoty. Ja sam nie wiem już co mam myśleć o tym, Bo z wnukami mam wciąż kłopoty. Sam nie wiem już co myśleć mam o tym, Bo z wnukami mam wciąż kłopoty. Bo prawda jest taka, że wszyscy mówili, nie będzie wojny, bo czurdzil angielski przyjechał, a słowiec, prawiec nóż w plecy.